Rozpoczynamy właśnie audycję Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Lus na 91,6 FM. Ja się nazywam Kamil Mazur, a ze mną jest Miłosz Szymczak, a audycję realizuje Gosia Killer, jak zwykle. Dzisiaj będziemy mieli dla was dwie gry, kupeniusów. Ten jakże mroczny już, nie wiem, to już wieczór możemy mówić, czy dzień, chociaż godzina wskazuje jeszcze nam na dzień, pogoda za oknem już wieczór. Ale to podobno jest naturalny czas taki zegarowy, że, to nie, że latem przestawiamy inaczej, a ten jest naturalny, taki prawdziwy, więc teoretycznie teraz powinniśmy się czuć lepiej. Ale, no smutno jest, jeżeli jest tak wcześnie jeszcze, a już jest ciemno, ale z drugiej strony byłoby smutno, gdybyś wstawał rano do pracy i by było ciemno. Czy już nie oszukujmy się, niedługo będę nie wstawał na uczelnię do pracy, będzie ciemno i będziesz wychodził z pracy i będzie ciemno. I to, jest to jest najgorsze, <laughs> najgorsze. Ale wchodzimy z tematu, bo my przecież mówimy tutaj o grach wideo, jak zwykle i jak zwykle zaczynamy smutku od... smutku można nas zawsze rozjaśniać, rozjaśniać telewizor albo monitor. Tak, on zawsze rozjaśnia nasze pogody. mimo że. Tunelu. Ale to jest też fajne, bo nie świeci po... słońce po oknach. O tej chwili, czy nie wiem, już Normalnie o tym latem to świeciło ci w monitor, zależy jaki. No miałem zasłonę. Miałem takie grube kotary wręcz. No ja czasami nie miałem i było tragicznie. Najgorszy. Trzeba dobrze umeblować. Okej, okay, ale newsy. newsy ze świata gier, bo tego jest sporo. Ja mam tak sobie podzielone działy dzisiaj i pierwszy dział to konsolę. konsole. Uwaga, tu będą też komputery, bo ja dzisiaj traktuję komputery również jako konsolę. Ja mam w sumie, nie będzie dzisiaj PlayStation, będzie dzisiaj coś innego. To zacznijmy może od y, prawdziwej konsoli, czyli od Xboxa. Do niego jest przypisanych parę rzeczy, na przykład y, pad. Pojawił się nowy pad do Xboxa. O nazwie Alive. Twórcy właśnie Xboxa, inżynierowie Microsoftu współpracowali z najlepszymi graczami właśnie sportowymi i na ich, podstawie ich doświadczeń ich rad stworzyli najnowszy właśnie kontroler do ich konsol, który wygląda... Tak powiedzmy futurystycznie trochę. Podobne jest świetne wykonanie i to co wygląda na, na aluminium rzeczywiście jest aluminiowe. aluminium. Każda rzecz, która właśnie wygląda na taką srebrną, na aluminiową, to jest prawdziwe aluminium. Jest aplikacja też dostępna w sklepie, w której można bardzo, bardzo mocno naprawdę pokonfigurować. No To, to jakby pad... jest ten kamień węgielny całego tego padu, że tam wszystko można stworzyć samemu jak się chce. Od rzeczy takich fizycznych, typu jak wymieniane tych joysticków, gałek czy trigera. Po, po ustawienia już software'owe, że w środku można przepisać sobie te przyciski, klawisze, do czego się chce na Jakieś makra, można nawet, nawet. z tyłu są takie specjalne łopatki, jak w kierownicach do zmiany biegu, takie aluminiowe, więc pad I, wygląda niesamowicie. I, i, i można zjeść bardzo nisko, można nawet zmieniać opóźnienia triggerów, więc to jest. No to już poziom jest ekspert. To naprawdę trzeba dużo ćwiczyć, dużo spróbować, żeby w ogóle taki pad sobie skonfigurować. Co ciekawe, jak ktoś jest, jeszcze nie jest takim programem, tam są publicznie zapisane pewne biblioteki, właśnie ustawień dla konkretnych gier, więc zawsze można się sprawdzić e, ich jakby prefabrykowane ustawienie, czy to nam pasuje, a później ewentualnie nanieść jakieś swoje drobne poprawki. No ale cena to prawie połowa konsoli, więc... No, no tutaj trochę pożaleli, ale jakoś kosztuje. Mówimy po, prawie połowa konsoli, no bo Xbox sta, staniał w końcu. Staniał, troszkę poleciał w dół. Ale to, to też nie tak tam siebie, bo Playstation też zleciało scenę, No więc... tak, więc nie jest to jego przewaga, ale na święta będzie w sam raz taka obniżka na pewno. Bo to jest chyba dobry prezent na święta, w sensie na moje oko trochę za drogi, ale pewnie wielu ludzi po prostu stać na takie prezenty, no... Nas nie. I to jest <śmiech> Studentów <śmiech> jeszcze <śmiech> nie. Ale co jeszcze z Xboxem Miałem jakąś rzecz, nie, o, tym, o tej niższej cenie. Aha, i update, że dzisiaj jest który? Listopada, zegarek zostawiłem. Nie wiem, który dzisiaj jest o listopada. Boże. dzisiaj jest ósmy. 8. Aha, już wiem, 12, bo to jest dzień po niepodległości, czyli w czwartek. Ma się ukazać mhm. update do Xboxa, taki już mega poważny, bo tam będzie... Tam jest dużo jakichś rzeczy ulepszonych, ale najważniejsza rzecz to to, że w końcu wprowadzą kompatybilność wsteczną z tym Xboxem 3, 360. To, co zapowiadali jakiś czas temu, to będzie już działać podobno w czwartek. To, co im zarzucałem na samym początku, że wraz z konsoli konsoli to nie działało. Tak, ale oni o to obiecali jakiś czas temu. W sensie, nie, tego nie miało być Nie miało być od samego początku. Ale oni to potem zapowiedzieli i w końcu się ta obietnica spełnia. Będzie 12 w czwartek kompatybilność z tam... Jest lista, nie wszystkie tytuły, jest lista jakaś, ale to jest spora biblioteka tak czy siak. I tyle by było o Xboxie, bo dalej mamy coś, co ja nazywam konsolą, a to jest PC, czyli Steam. Steam Box, tak to się nazywa? Box, Steam, Steam, Steam Machines. Steam Machines, ale mianowicie mi chodzi o ten sprzęt, który jest peryferyjny, czyli Steaming, urządzenie, dzięki któremu można streamować PC na telewizor w pokoju, na przykład w tym salonie, jak to się mówi. I druga rzecz jeszcze, Steam Controller. Te wszystkie rzeczy, one. Można było je zamawiać jakiś czas temu. Na, cały czas można zamawiać. I te, które zamówiono przed którymś tam października, one przyjdą już, już patrzę, który to jest dzień, już 10 listopada przyjdą do tych, którzy zamówili. Więc... tuż, tuż. Restorek, tuż przed świętem będzie można w święto niepodległości świętować... Niepodległość ze Steam kontrolerem nowym na przykład. Po jakaś patriotyczna patriotyczny grać. Tak, z tego co wiem Mateusz z, z naszej audycji się w takie coś zaopatrzył, zobaczymy czy dostanie, czy zagra, czy przetestuje. No i jeżeli to zrobi na pewno o tym na antenie opowie, ale można cały czas zamawiać te rzeczy i one przyjdą jeszcze przed świętami, więc jeżeli... Na święta będzie można Więc Myślę, żeby, że da się sprawdzić recenzję i jeszcze potem domówić jak się faktycznie okaże, że fajne. To był Steam, tak? A jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, na czym Steam się instaluje No nie zawsze, bo to Steam jest w sumie na SteamOS-ie, tak naprawdę ma być, mm. na Linuxie Ale większość Steamów, na, na, póki co, jest na Windowsach I jest news właśnie z Windowsami związanym, mianowicie to, że Windows 10, to najnowsza wersja Jest na bardzo wielu już komputerach, to jest liczba już... 120 milionów Tak, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, bo trudno powiedzieć, ile jest naprawdę PC-tów na świecie Może to nie jest jakaś powalająca liczba, ale z pewnością duża ale ja mam tu jeszcze inną statystykę, to jest procentowość Windowsa 10 na Steamie. Czyli ile użytkowników Steam ma Windowsa 10? To jest 26,6%. To jest całkiem sporo. Jedna czwarta graczy ponad używa Windowsa 10 do grania, czyli widać, że się już przesiadają z tej siódemki, czy tam chyba na XP już nikt nie, nie gra. I co ciekawe, są, są jakby forma przeciąga na tę dziesiątkę jest też mocno kontrowersyjna, bo oni tam w pewnym momencie było tak, że ta aktualizacja systemu była jako rekomendowana, a nie powinna być jako rekomendowana i dużo osób wtedy to porobiło, miało tylko 30 dni na cofnięcie i teraz ma być ponownie wyrzucone jako rekomendowane. Ja jeszcze na przykład nie przychodziłem na dziesiątkę, nie wiem dlaczego mam pewne opory, Jestem, jest mi dobrze na łóżance. Czyli niektórzy przypadkowo się zaktualizowali. I jeszcze tak. miało być tak, że aktualizacja Threshold 2, czyli taka duża aktualizacja do Windowsa, do Windowsa 10 miała się okazać, teraz jakoś na dniach jeszcze jej nie ma, poczekajmy, zobaczymy podobno ma dużo zmienić też. Kolejna kategoria film. Dwa filmy o grach mam tutaj na liście. Pierwszy z nich tak. to film Warcraft. War... Widziałem trailer. Właśnie o to Ragnar chodzi, że... To jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłem twarz, to wiedziałem, że to są wikingowie. <śmiech> tak, jest trailer. W sieci można obejrzeć trailer do filmu, który ukaże się Dokładnie 10 czerwca 2016 roku, czyli za pół roku praktycznie. Gra o Warcraft'ie. no ja nie jestem jakimś wielkim fanem Warcrafta i nie kojarzę tego uniwersum, ale myślę, że jak ktoś grał czy w strategię, czy potem w MMO, to na pewno się odnajdzie w tym filmie na przykład. Tak. I drugi film? Wiedźmin. On to nie I będzie nie nosił takiego tytułu, bo przynajmniej nie, nie Witcher, na pewno nie będzie nosił tu Witcher, bo to jest znak towarowy CD Projekt Red. Jeżeli się nie dogadają chłopaki z tą firmą, to nie będą mogli mieć tu do Witcher, co będzie utrudnieniem z wypuszczeniem go za granicą. Natomiast tak, jest już producent, mało znany, podobno jakiś tam seriale, seriale tworzył coś takiego, mumia. Podobno było to średniej jakości, ale niektórzy mają możliwości, ale to nie jest posądzone, bo to jest tylko producent, to nie jest reżyser. Bo reżyserem jest... jest reżyser, właśnie Tomasz Bagiński. Tak, i to jest człowiek, który nakręcił film nomi nominowany do Oscara, bodajże Katedra, tak, jeżeli pamiętam tytuł, więc na pewno będzie pod względem reżyserskim film bardzo dobry. No i przed względem finansowym też, to jest, to mają budżet taki nierealny dla polskich filmów, szczególnie o jest około 23 milionów dolarów, więc to taka już produkcja amerykańska. Tak, i jeszcze pojawiła się informacja, że film będzie ek ekranizacją tak naprawdę dwóch opowiadań z książki Ostatnie życzenie, czyli Wiedźmina i Mniejsze zło. Mm -hmm. I też w e, zdradził, bo dzisiaj był cały wywiad e, w Dzień Dobry TVN e, właśnie z Tomaszem Pagińskim i tam było podane w jakich lokalizacjach będą kręcili e, właśnie zdjęcia i było podane, że chcą to robić w Europie, w Europie Wschodniej głównie, czyli Polska, Białoruś, Ukraina, o super to takie, takie lokalizacje będzie się można czym pochwalić. I też powiedzieli, że prawdopodobnie na 100% głównym jakby aktorem grającym właśnie Geralda będzie anglojęzyczna postać. Czyli nie uda się nam przemknąć Żobrowskiego. Co, ale Co strony... nie skąd, bo to już nie jest pierwszy film, pierwszy serial w bo u nas właśnie na polskim... Bo, bo, bo no to chyba to wszyscy wiedzą i wszyscy żałują. Ale to <laughs> też ja powiem, że film ogólnie serial był beznadziejny, ale sama gra Żobrowskiego była fantastyczna. Tak, On, on to ta nosił tytanicznie, starał się grać Geralda jak najlepiej. No niestety wszystko to zawiodło. Okej, okay, to to tyle będzie na razie o newsach. Jeszcze za chwilę wam opowiem ich więcej, bo tego jest sporo. Słuchajcie, Akademickiego Radia Lustra 91 i 6 FM. To jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I kontynuujemy temat informacji ze świata gier i internetu, bo tego jest, jak mówiliśmy, sporo. Może zacznę teraz od takiej dużej rzeczy, mianowicie kiedyś opowiadaliśmy wam o różnych możliwościach do uczenia się w kwestii tworzenia gier. I o różnych takich akcjach mówiliśmy też w... w w temacie, kiedy o tym mówiliśmy, mówiliśmy o Ganymed Academy, czyli rzeczy, które się dzieje w Krakowie, takich cyklicznych wydarzeniach, spotkaniach, gdzie są prelekcje prowadzone przez ludzi z branży na temat właśnie między innymi tworzenia gier. Teraz jest cały cykl wykładów poświęcony PR-owi, czyli mar marketingowi w tworzeniu gier niezależnych. I to jest taki, nawet jest tytuł ładny, Game Dev Contra Media, czyli co zrobić, żeby o mnie pisali. I już pierwszy wykład się odbył, to był 5 listopada, więc jeden. tak naprawdę jeżeli nie byliście, nie, nie obejrzeliście, to nie można powiedzieć, że go straciliście, bo wszystko co się dzieje na Ganymed Academy to jest wszystko nagrywane, wrzucane na kanał na YouTube, slajdy są wrzucane na odpowiednią stronę i wszystko, wszystkie informacje, wszystkie dojścia macie na Facebooku albo na stronie ganimedacademy.eu i to wszystko w Krakowie, więc jeżeli jesteście na miejscu, to warto się zapisać na taki wykład wcześniej, przyjść i sobie na miejscu wszystkiego wysłuchać, ale jeżeli nie możecie przyjść albo nie jesteście z Krakowa, to warto zawsze wszystko zrobić zdalnie. Tam są naprawdę ludzie z całej branży znani, nieznani, ale ze znanych miejsc też jak y, na przykład to są dziennikarze, są y, ludzie z teleprojektoret, są ludzie twórcy gier niezależnych, naprawdę całe multum ludzi, od których warto posłuchać o tym, jak na przykład swoją grę rozreklamować, bo zrobienie dobrej gry to niestety nie jest y, podstawa, podstawa, nie jest przepny sukces, trzeba jeszcze ją dobrze zareklamować. To wszystko na granic Akademii odsyłamy na Facebooka na stronę nie mogę to przeliterować. Ganymedę się pisze, academy.eu, ta strona internetowa, to też można szukać na Facebooku. Kolejna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć dzisiaj, to promocje. Z tym się jeszcze nie zaczął, bo z tym będzie pewnie na święta, ale już jest na Gogu, czyli na firmie tak naprawdę pochodzącej z Polski, promocja jesienna. 15 rusza, dokładnie. I tam będzie na pewno możliwość zgarnięcia jakichś gier za darmo, będą duże obniżki na gry już znane. Chociażby pierwszą, drugą część Wiedźmina, na pewno nie można kupić dużo, te No myślę, że już chyba wszyscy nadrobili <grych> do zanim wyszła trójka, ale jeśli ktoś jest z tyłu, to na pewno warto zainwestować, bo... Chociażby to mieć w bo nie wiem, czy każdy będzie miał czas, żeby kiedyś w to wszystko zagrać. Ale na pewno się warto z tymi tytułami zapoznać, więc na kogo będzie jesienna promocja już niedługo. Natomiast y, ja chci, chciałem powiedzieć o czymś jeszcze o, nie związanym za bardzo z grami. No, za bardzo, nie za bardzo. O me, y, powieści Metro. Metro. Dmitrija Głuchowskiego. Była 2033, pierwsza część, Metro 2033, potem była 2034. A teraz będzie 2030. Już jest. Już jest. Już jest 5. na półkach. Chociaż, tak, już jest. Tak, już jest. Dobrze pan Mówię już jest na półkach. 2035, która podobno wyjaśnia już całą historię Artema Fiena. i zamyka wszystko w trylogii. No druga część moim zdaniem była taka trochę inna, zupełnie mniej mi się podobała od jedynki. Mam nadzieję, że... Ty... czytałeś obie? Przeczyta Czytałem ja obie. Ja w grę. Tak, w grę na grę grałem. Na k*****. swoją drogą jest bardzo dobra na podstawie książki. Teraz ta trójka mam nadzieję, że wróci do skorzeni, niedługo się w nią zaopatrzę i sprawdzę sam osobiście. Kolejna rzecz to to, że Blizzard szuka w swojej tam dziale karier, yy, gdzie tam ma oferty pracy, szuka programistów do projektu związanego ze StarCraftem, Diablo 2 i WarCraft 3. To są klasyki Blizzarda i one nie są jakoś specjalnie teraz rozwijane. Chyba nawet już nie wychodzą, wychodzą pacze, Kiedyś wychodziły pacze do na przykład Diablo 2. ale oni szukają programistów, którzy chcieliby przy tym pracować, jakieś małe zespół do tego tworzą, nie wiem, być może coś tam poprawią jeszcze. Remake. Remake, nie wiem, czy remake. ciekawe mm. Jestem ciekaw, co oni planują, co oni knują, no nie wiadomo do końca. Kolejna rzecz. World of Warcraft. Znowu zaliczył ogromny spadek graczy i w tej chwili wynosi ona ta liczba graczy 5,5 miliona. To jest... Jak na tę grę bardzo mało? To ciekawe, bo to zawsze jest tak, jak oni im tak cały czas oscyluje ta liczba graczy. Przed dodatkiem zawsze jakiegoś nowego, czy przed dodaniem nowego dodatku. Jakiegoś większego, ta liczba osób kupujących ten abonament mocno rośnie, bo im mocno spada. I to jest tak, że oni tymi dodatkami chyba jeszcze próbują ożywić trupa rzymko i staje się WOF. 5,5 miliona to jest mało, bo jak jakieś widziałem statystyki porównawcze, to niektóre na przykład wersje beta jakichś gier ściągają ludzie w liczbie 7 milionów to. No to hmm. niektóre gry już potrafią być popularniejsze od WoWa. No ale też nie, nie ukrywamy, WoW je, jest grą taką dość angażującą i kosztowną. kosztowną. Kosztowną. No i też troszkę starą. I starą, no w sumie tak, grafika już nie da się jej podkręcić, no dodatki wychodzą, ale jak sama gra i mechanika już jest dość stara, to na pewno trzeba przyznać. I... Ale w latem przyszłego roku wyjdzie Legion, więc znowu, znowu to nie będzie, będzie ten, ten nowy wzrost. Jeszcze jedna rzecz, Activision. To jest znana firma w świecie gier. Ona kupiła firmę i wszystko w ogóle związane z firmą, która tworzy Candy Crush Saga. To jest taka gra Match 3, czyli y, takie puzzle, gdzie układamy koło siebie trzy takie same diamenciki czy tam cukierki w sumie w tej grze, y, na telefony, na mobilne różne urządzenia. I y, y, to jest. To nie, jest ciekawe, że oni to kupili, no wiadomo, to jest dobry źródło zysku, ale za ile to kupili? Bo na przykład, dla porównania, Facebook, Mark Zuckerberg kupił y, Oculus, a cały projekt Oculus Rift za 2 miliardy dolarów. i To się już wydawało dużo. A ta firma z Candy Saga została kupiona za prawie 6 miliardów dolarów. Niesamowite. Są pieniądze. To są niewyobrażalne pieniądze w ogóle <laughs> dla mnie. Nie potrafię sobie wyobrazić, co można za to kupić, ale na pewno nie kupimy za to firmy, która tworzy gry mobilne. Ja zawsze, jak mówię, o, mowa o Activision, to przypomina mi się ten żarcik. Dlaczego to jest najgorsza firma uznawana w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem. Bo Ubisoft jest ze <grym> <z> Francji. <grym> no. No tak. Nie, jeszcze było tak, że chyba i jej było takie dość szykanowane. Ale to bardziej za to, jak traktuje pracowników i jak tam się pracuje. A, to jest różnie. Oni co chwilę tam się zmieniają. Co tu jeszcze mamy? Na przykład o grach, które się pojawią. Podobno ma wyjść dwójka Alana Wake'a. Alana Wake to taka bardzo fajna gra. Nie ale trochę akcji o pisarzu. Wyszła, y, oczywiście ta gra wyszedł taki jakby dodatek do niej. I wielu graczy płakało, żałowało, że nie będzie drugiej części. A tu podobno plotka, że ma wyjść druga część. to jest w sumie pozytywna informacja. Jeszcze coś się pojawiło z plotek. W świecie, już Nintendo pojawiła się plotka, że być może Star Fox Zero, czyli y, jakby, no nie remake, to nowa gra o Star Foxie na konsolę Nintendo Wii U. Ona wyjdzie w przyszłym roku, ale są plotki, że ma mieć typ multiplayer. I to jest ciekawe, bo gdzieś tam jest napisane, że gra od 1 do dwóch gra, czy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I to by było w sumie ciekawe, zagrać w Star Foxa we dwójkę na przykład z kimś razem, to jest, to jest bardzo ciekawa plotka. No i yy, Nintendo na minus. Nintendo niedawno ogłosiło pierwszą z gier, mobil, z gier mobilnych, jakie wypuści we współpracy z firmą DNA. Ona się po nie ukaże w tym roku już, obiecali, że będzie coś w tym roku, nie ma nic w tym roku. Ona będzie w przyszłym roku, w marcu 2016 roku, ale to nie będzie typowo gre, bardziej taka aplikacja towarzyska, tak jak można powiedzieć, ona się nazywa Mi Tomo i ma służyć jakimś takim... w sumie trudno powiedzieć czemu, tam tworzymy oczywiście swoją postać Mi, dodajemy znajomych i... Wypełniamy taki arkusz jakby osobowy i ci znajomi będą się o nas jakieś rzeczy dowiadywać z tego arkusza. Jakiś taki dziwny sposób jeszcze bliżej nieokreślony. Jak zwykle takie są gry przystosowane na ten azjatycki rynek. Może dla nas to jest dziwne. A tak, może dla, dla nas to jest dziwne, dla nich to jest. jest coś... O, wow, nikt na to nie wpadł. Bo niech też jest tak, że tak sobie wszystkiego wprost nie i może przez tą aplikację będzie mi prościej, nie wiem. No, być może to się przyjmie tam w Japonii u nas na pewno nie, bo zresztą pokazali to inwestorzy, było akcji Nintendo po tej konferencji spadły dość. Po, po, po, kaźnie, po kaźnie, spadły. I to chyba wszystko, bo by byłoby na dzisiaj z newsów. Za chwilę będziemy wam mówić o dwóch grach, o jednej bardzo dużej, o jednej bardzo małej. Ale obie warte na pewno Przypominam, że słuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM. I teraz przechodzimy do pierwszej gry, tej małej gry. Tak, to gra mała niezależna i się nazywa Undertale. Nie byłem wtedy oryginalny wybierając ten tytuł, ponieważ... Były jakieś takie newsy, że o po raz pierwszy jakaś gra przybiła pierwsze miejsce na meta, meta Krytyku, że same z zbiera jakieś super mega oceny, itd. Tak dalej, tak dalej. No, zaintrygowało mnie to, to, że niezależna gra, która zbiera takiego kosty, jeszcze o niej nie Taka słyszałem. Tak, jakby to handlarz powiedział Mirek Igła wśród gier. <laughs> igła wśród gier, tak. Niemiec płakał, jak kodował. Tak. <laughs> Ale w sumie nie, nie pamiętam, kto ją stworzył. Jak to zwykle są takie pojedyncze osoby, gra niezależna, ale to sięgnąłem po nią, zapłaciłem z własnej kieszeni jakieś tam pieniążki na Steamie, żeby ją dostać i zagrałem i przydałem się, że się zagodłem. W sensie dawałem, mi trochę szans na początku, bo patrzę, no dobra początek to zajmie jej trochę tam szans. Nie się rozkręci, prawda? Tak, ale ostatecznie się okazało, że nic specjalnego, w ogóle ja bym nawet nie dał jej tej dziewiątki, czy tam ludzie rzucali dziesiątkami na tych różnych blogach i portalach growych. No mnie nie zachwyca, nie wiem, czy, co ich ruszyło, bo to jest gra taka retro, czyli grafika nie jest, nie jest pikselowa, ale jest taka w starym stylu, zresztą bardzo uboga, bo dużo z takich lokacji, gdzie nie mamy całego ekranu zapełnionego, tylko jest czarne tło i na nim mamy jakieś takie wyspy przejścia. Ogólnie może zacznę od fabuły. To jest gra, w której w świecie tej gry było takie coś, że żyli na ziemi ludzie i potwory. Ale tam się wywiązała jakaś walka, coś tam coś tam i ludzie wygrali, potwory zostały strącone pod ziemię i to w sumie wszystko i się skończyło. Ale pewnego dnia nasza postać, nasz bohater szedł sobie gdzieś tam w góry, które podobno nikt z nich nie wraca i gdzieś tam wszedł je skini, wpadł do takiej dziury i spadł pod ziemię. I właśnie w, spadł tego świata, gdzie mieszkają potwory. I cała gra yy, ma taką... mechanika jest w sumie trudno powiedzieć, bo coś jakby RPG ta gra wygląda, bo chodzimy sobie po takim dość, no powiedzmy, że sporym świecie, chociaż lokacje są ograniczone, bo dzielą się takie ekrany, te lokacje. I chodzimy po nich swoim ludzikiem. Mamy do dyspozycji tylko dwa przyciski: jeden do akcji, drugi do anulowania. I trzeci do włączania menu, który jest, powiedzmy, mało potrzebny w tej grze. I tylko podchodzimy do jakiejś postaci czy elementów interaktywnych: wciskamy przycisk akcji, przywijamy tekst, czytamy, co się dzieje i tak dalej, tak dalej. To jest wszystko, co możemy sumie w tej grze robimy. Przy czym miejscami y, napotkamy na tej mapie gry po prostu atakuje nas jakiś potwór, którego tam oczywiście nie widać, niektóre widać. Atakuje nas potwór, prowadzimy do ekranu walki, jak w tych japońskich herpegach. czyli mamy, możemy atakować, możemy, mm, no właśnie to jest y, ta różnica w tej grze, że oprócz atakowania mamy jeszcze i używania przedmiotów, mamy opcję interakcji z przeciwnikiem w taki inny sposób, możemy to zależy od przeciwnika, bo tam mamy takie akcje jak pocieszenie, groźba, jakieś tam różne, różne są możliwości. I zależnie od przeciwnika możemy za pomocą tych akcji się od walki po prostu wymigać. Czyli coś tam, powiemy, pochwalimy go za coś i on nagle zapł zapłacze i o, nie wiedziałem, coś tam, coś tam i kończy się walka i to jest wszystko. Ale wtedy chyba dostajemy mało albo nawet wcale doświadczenia i złota, zresztą które są mało potrzebne w tej grze. Ale też niektóre walki po prostu toczymy no, na na mieczach, czy cokolwiek tam mamy, bo na początku chyba walczymy kijem, potem mamy teraz lepsze przedmioty. Od zera do bohatera. Tak. I specyficz, specyficzna jest ta walka, ponieważ mm, bijemy się na zmianę z potworami, wybieramy też, kogo atakujemy, jak w, w RPGach jest. Jeżeli już przechodzimy do, do ataku, to, to zawsze jest taki pasek. Jest taki pasek z centralnym miejscem, przez który przejeżdża wskaźnik. I musimy wcisnąć przycisk akcji wtedy, kiedy wskaźnik będzie jak najbliżej środka. Im bliżej środka będzie wskaźnik, kiedy wciskamy przycisk akcji, tym większe obrażenia zadajemy potworom. I tak aż do skutku, aż jest zabijemy. One oczywiście oddają atak. I kiedy one atakują, to się w takim malutkim ekraniku włącza jakby coś z nazwą minigierki. Po prostu musimy naszym serduszkiem, którym się poruszamy na małym ekranie takim, unikać jakiejś tam, zależnie od potwora, bo to jest naprawdę bardzo dużo tych minigier jest Gdzieś tam jakieś topory przelatują, gdzieś jakieś się rozpadają rzeczy na małe kawałki, musimy ich unikać itd., itd. I na tym polega walka I, i całe mi się wydaje, że te wszystkie pochwały jakie dotyczą tej gry to one chyba dotyczą tej warstwy takiej fabularnej, bo ona jest powiedzmy najbardziej rozbudowana z tego wszystkiego, bo muzyka jest, chociaż muzyka i dźwięki są bardzo fajne w tej grze, grafika jest powiedzmy neutralna, ani na plus, ani na minus. Natomiast właśnie hubba jest dość e, interesująca, ponieważ jest, ta gra ogólnie stanowi jakby parodię gier, wszystkich gier w ogóle. E, coś jak na wzór, nie wiem, Stanley Parable, jeśli nie wiem czy to jest taka... To jest, parodia, to jest parodia gier po prostu, to nie jest gra sama sobie, bo, e, jest usunięta ta czwarta ściana i m, postać w grze, narrator w grze wie, że my gramy i tak dalej, i tak e, dalej. Tu może nie ma tego e, przebicia tej czwartej ściany, ale jest dużo żartów związanych z innymi grami, Żartów związanych w ogóle z internetem Bo na przykład pojawia się ta postać tego psa Dogi, czy dog, to się pisze nie wiem Kto się wmawia, jest ta postać Wkomponowana w przeciwników i tak dalej Dużo żartów z, inter z internetu się znajduje Dużo nawiązań właśnie do gier Dużo takich rzeczy, że Postaci w grze nam mówią takie oczywiste rzeczy Że one wiedzą, że teraz Pewnie się stanie tak i tak Bo to jest tam gra coś takiego mhm. Więc y O to chyba najbardziej chodziło o tym Tym, tym ludziom, którzy dawali dziesiątkę tej grze no, ja, ja znam dobrze język angielski, rozumiem te żarty, które tam są, ale mimo wszystko nie są one dla mnie jakieś wymyślne, ani... Powalające. Powalające. No, takie żarty, powiedzmy, na średnim poziomie. Ja jestem, no, trochę wybredny siedział żarty, ale naprawdę, one są bardzo niskich lotów, te żarty wykorzystane w grze. I, no, może ci mają mało wymaga wymagający humor te dziesiątki. <śmiech> no, dla mnie to jest, no, akceptowalny humor, no, jest, da się jest, jest ciekawie mnie, co będzie dalej, tak dalej, tak dalej. Ale sama gra nie powala, bo no, są też takie miejsca, że są zagadki w tej grze. Większość z nich jest bardzo prosta, banalna, ale niektóre są troszkę już, powiedzmy, wymyślne. No, ale jest taki etap na przykład, że jakiś potwór co nas no, czeka, aż przyjdzie jakiś człowiek, bo się nie może doczekać aż przyjdzie jakiś człowiek. My jesteśmy tym człowiekiem, przychodzimy i on, myślałem, że on będzie z nami walczył, czy coś, a on nagle nam przed nami stawia jakieś zagadki, z czego większość zagadek mu się nie udaje, bo... Przekazuje, że nie działa albo że są już rozwiązane i to jest ten humor prak praktycznie w tej grze. No taki no, niskich lotów po prostu. Te, potw te potwory są takie. No nie wiem, trudno powiedzieć. Ta gra jest moim... Taka zdaniem... dla kolekcjonerów ubogiego żartu. Chyba tak. Taki ubogi żart w tej grze po prostu jest. No to na pewno trzeba znać angielski, żeby to zagrać, bo bez rozumienia tych żartów to już w ogóle ta gra nie niesie ze sobą jakichś szczególnych wartości. Ta walka też nie jest jakaś szczególnie wciągająca Raczej jest takim przyrodnikiem Trochę denerwującym, bo, bo robimy sobie fabułę gry, to nagle jakaś, jakiś Podsłuch nas atakuje. Trzeba przeklikać. Trzeba, przeklikać. No, można też spróbować uciec Co się często udaje No więc tylko dla tych żartów Warto po tego się sięgnąć, ale na pewno te żarty Nie są na dziesiątkę, tak jak niektórzy Uważają I no szczerze powiedziawszy To trochę żałuję tych pieniążków, bo mógłbym wydać Na przykład na coś innego, na przykład jak wybierałem między grami, to chciałem kupić gdzieś taką grę, gdzie się buduje własną linię metra. Myślę, że to by mnie bardziej wciągnęło niż suchy żarty z Undertale'a. No ale... No gusta są różne, jak ktoś lubi takie parodie i żart żartowanie w grze z gier, to pewnie warto się po Undertale, no bo to jednak ktoś musiał nad tym pomyśleć, trochę nad tym posiedział, trochę się z gier pośmiał. No w każdym razie, no ocenę poz pozostawiam wam, bo to jest specyficzna gra, dla specyficznego odbiorcy, Gra niezależna, że zresztą też trzeba je to oddać, że to nie jest duża gra. I tak bym to ocenił. Undertale. Gra, która żartuje z innych gier. I to by było o niej wszystko, a za chwilę będziemy mówić o grze większej. O wiele większej. O wiele wiele. I nawet droższej, ale to za chwilę. Słuchajcie, akademickiego Radia Luzna 91 i 6FM. To jest audycja masz 3 życia, czyli audycja o grach wideo. I o grach wideo mówimy. Oczywiście. I. Mówiliśmy już chwilą o grze indie niewielkiej, a teraz no będzie gra duża gra, którą już dobrze znacie, którą zresztą już nawet zdecydowaliśmy w teraz pojawiła się właśnie u nas na audycji mowa o Wiedźminie trzecim, dzikim Gonie. I tą grę zaraz po premierze tutaj przedstawia wam takie swoje jakby pierwsze wrażenia, Michał. Bowiem tą, żeby przejść całą tą grę, żeby poznać ten cały content, to trzeba poświęcić się, można tak powiedzieć, bardzo dużo czasu. Mi to zajęło 71 godzin przejście całej gry razem tam z wszystkimi questami, które mogą tylko zahaczyć. Teraz na dysku już czeka zakupiony dodatek, którego się boję odpalać, bowiem ta gra niesamowicie wciąga. I to jest też tak, trzeba sobie jakbyś od razu na, na samym początku powiedzieć, żeby zrozumieć całą, znaczy zrozumieć, żeby czerpać całą jakby 100% satysfakcji z tej gry, trzeba być jakby takim oddanym trochę fanem Wiedźmina, czyli przeczytać wszystkie książki, Grać w dwie poprzednie części, żeby te wszystkie takie małe smaczki i ten cały content połapać. I, i tu się pojawia pewne, pewien problem, ja nie, nie, nie czaję jak niektórzy potrafią grać w tą grę jako pierwszą, na przykład nie grali w dwie poprzednie edycje, co też właśnie Miłosz zobaczył, zauważył na samym jeszcze przed, przed audycją, że sami jakby marketing CD Projekt Red jakby pokazał tak, że już nie pokazywało, że to jest trzecia część Wiedźmina, tylko że to jest Wiedźmin dziki Gon, żeby nie odstraszać potencjalnych graczy. Tak, a to chyba ukryta graficznie, tak? Tak, jako, jako ten hełm yy, króla właśnie Dźkiego Gonu i ja do tej gry podchodziłem bardzo jakby tak optymistycznie, bo ja jestem wielkim fanem wszystkich książek, nawet przez same wakacje przeczytałem ich 8, bo teraz się nazbierało sezonem Bush i zbiorami opowiadań, po obejrzeniu naszego polskiego serialu, więc podchodziłem mega nastawiony pozytywnie i po włączeniu tej gry, to jakby dostaje właśnie mieczem w po potylicę, te płazem mu przychodzi, bo ten świat, który człowiek zobaczy na samym początku, jest fenomenalny, jest aż zapiera dech. Szczególnie że też znam, że mój komputer nie jest najmłodszy. Mam prawie 3 lata i się bałem, że ta gra mi się by nie zacinała, tak jak miałem właśnie z Assassin'em Unity, którego do dzisiaj nie, nie skończyłem grać. Nawet dobrze nie, za, nie rozpocząłem, bo, bo się mi się przycina. A ta gra wygląda nie dość, że pięknie, to jeszcze mi się w ogóle nie ciało. Jest cała płynność animacji. Ten świat, który człowiek od razu patrzy, po prostu zniewala. To jest takie pierwsze wow. Jaka ta gra jest piękna. I, I to się w człowieku tak rozlewa, później patrzę, że ten świat jest całym pełen żywy. Michał opowiadał wam, jeżeli słuchaliście o jakby mechanice tej gry, o wszystkich takich zależnościach, o co tam chodzi i tak dalej. Ja bardziej się skupię na tej części, której można z widzieć z perspektywy tam wielu godzin, czyli tej fabularnej. Ogólnie, cała ta historia trzeciego Wiedźmina, ona jakby jest takim spin, spinaczem całych tej poprzednich dwóch części, o którym się tak dobrze nie mówi, bo pod koniec samej gry my widzimy jakby tak, że te wszystkie nasze wybory przez te trzy części gry w końcu one mają jakieś znaczenie, schodzą się do pewnego momentu, gdzie to wszystko nabiera sensu, nabiera po prostu rąk, no, nogi, ręce, głowę ma, że, że po coś to robiliśmy w ogóle sama już trzecia część, też są takie kluczowe decyzje, które później wpływają na zakończenie gry. Tak zakończę mogę powiedzieć, że są trzy, do wyboru, nie są jakby one do wyboru i to jest jakby innej największy nóż, stylet, który wbili mi radzi w serce, powiem te zakończenia jakby zależą od podejmowanych decyzji przez praktycznie całą grę. Czyli to nie jest tak, żeby my wczytamy z ostatniego save'a, przed tym jakby zakończeniem finałowym i możemy sobie wybrać inny dialog i jest wow, inne zakończenie, tylko no niestety, podjęliśmy pewne decyzje i, i takie mamy te zakończenia. I jeżeli nas to boli, to możemy zobaczyć sobie na YouTubie i inne. A można to... grać od nowa? <laughs> można grać od nowe, jeżeli ktoś ma kolejne wolne 70 godzin. To jest super, że 70 godzin wystarczyło mi przez to, żeby przejść tylko zadanie główne, poboczne i tam wiedźmińskie, a nie odkrywałem wszystkich miejsc na mapie, bo w ogóle ogromny świat, z wielu lokacji, w ogóle z samymi lokacjami jest taka historia, że ostatnio jakby e, ludzie odkryli to, że mapa Wiedźmina, ona przedstawia tak naprawdę Polskę, Polskę, która jest jakby odwrócona w lewo o 90 stopni i tak jak my mamy na przykład po lewej, my ogólnie w, naszej, w naszym że rzeczywistym życiu mamy kraje skandynawskie, które jakby słyną z tego, że tam byli wikingowie, są znajdują się na górze, to tam właśnie w grze są po lewej. Tam są właśnie wyspy skelige, na której są Skeligijczycy, czyli no, którzy pływają nie łodziami, tylko Dakarami, napadają im na ten i wyglądają jak wikingowie, zachowują się jak wikingowie i są po prostu twardymi ludźmi to jak są wilkołaki, biegają jako potwory, one też są silniejsze, bo one same musiały, jakby to też natura wydobyła, że nie tak łatwo było im zabić tych ludzi, więc one same musiały być potężniejsze. I tak, takie są właśnie. I cała w ogóle ta mapa jest bardzo podobna do Polski. Takie, tam e, też jest mnóstwo takich miast, e, jakby, które zbogaciły się na handlu, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, więc bardzo taki ciekawy wątek. A drugą stroną, czym ta gra bardzo mocno stoi, to właśnie questami pobocznymi. Przyzwyczailiśmy się, że w takich RPG-ach e, zazwyczaj te questy poboczne są po są, tak żeby trochę wydłużyć grę, czy był idź tam, przynieść to, zabij takie i tak dalej. A w Wiedźminie to jest po prostu coś niesamowitego. Questy najczęściej możemy połapać na jakby takich tablicach ogłoszeniowych, gdzie są zlecenia, jakieś tam niem nie zaginięcia, Albo też normalnie jadąc przez mapę i w pewnym momencie podjeżdżamy i idzie tam jakaś starowinka sobie, bo ten świat jest cały, żeby tam co chwilę ktoś przejeżdża, nie wiem, są bandyci, smoki, czy smoków, nie ma, są gryfy i idzie sobie taka starowinka i na nią się pojawia właśnie znak zapytania na mapę i o, możemy wziąć sobie jakieś kwestę mego pobocznego. I te questy są bardzo zróżnicowane. Nie, nie, tak naprawdę nie zagrałem ani jednego misję poboczną, która byłaby chociaż podobna. No dobrze, bo w jednym stylu, co pamiętam, były takie questy typu zbierz ileś tam jadów kogoś tak. tam, że to było tak, straszne. Tak, tak, to było straszne, no, ale każda gra tak samo jak Assassin na samym początku też była mega tak, nudna, się ale rozwija się, nabiera skrzydeł. I właśnie tym Wiedźmin stoi fabułą, przede wszystkim fabułą, mega otwartym światem, pełnym takich niespodzianek, eee, no i tymi questami, których jest niesamowita ilość. Jakby takim odzwierciedleniem tego może być, że one czekają dla nas wszędzie, to jest tak, że mamy jakąś tam inną misję poboczną, gdzie musimy coś tam odkryć najemne przejście, wchodzimy do jakiegoś ukrytego pomieszczenia i tam znajdujemy od razu to, co chcieliśmy znaleźć. Ale jeżeli przebuszujemy wszystkie jakby szafeczki obok, w pewnym momencie znajdziemy statuetkę. I my wiemy jako wiemy, że to jest taka magiczna statuetka, w której jest jakiś człowiek uwięziony. I o! Pojawia nam się kolejny quest. Ja nie wiem, tak naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć ile takich rzeczy mi umknęło przez grę, mimo że starałem się zrobić wszystkie, tylko tak naprawdę mam trzy jakby nie, nieukończone questy, przez to, że podjąłem decyzję inną i to mi blokowało. Często nakręcam taką sytuację, to byłem na tyle po prostu fanatykiem, że przeczytałem na questa, nie wiem, dwie godziny wcześniej, byleby tylko mi on nie umknął, żeby zrobić to. I to mogę przede wszystkim polecić właśnie czytelnikom, szczególnie Wiedźmina, bo jest niesamowita doza tych nawiązań do samej gry. A mówiłeś mi też, że dużo jest takich rzeczy, z których Polacy potrafią coś tam tak, wyczytać, tak. znaleźć, a ci panowie z Zachodu nie będą mogli się cieszyć tym w grze, bo nie zrozumieją wielu żartów. Właśnie albo to wielu... jest taka przeciwwaga na to, ile nie, z, nie oni nie połapią, a ile rzeczy coś zrozumieją, to ich zaciekawi. Cały w ogóle świat Wiedźmina, wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego jest pełen takich naszych słowiańskich naleciałości. Tam, tam no po prostu jest taka Polska szerokość szeroka i wesoła. I sama gra też to przyniosła, poczynając od muzyki, która jest fenomenalna, sama muzyka w ogóle mamy dostęp, jeżeli tam na gogu kupimy grę, mamy ten cały content, typu artysty, arty, muzykę, wszystko możemy sobie ściągnąć na dysk, to jest bardzo fajne, jest no jest nasiągnięta naszą tutaj słowiańską kulturą, wszystko właśnie, Polska, Ukraina, takie rzeczy. I to też bardzo dużo osób z Ameryki i z innych tam, powiedzmy, europejskich ee, kraj zobaczyło, jakby pokocha, pokochało, nie wiem, zobaczyło coś innego, tak, nie ma aż tak dużo gier z takimi naleciałościami naszymi słowiańskimi, nie ma na pewno aż tak dużym stopniu i o tak dużej skali jak i Wiedźmin jest. I może niektórzy właśnie zafascynowa zafascynują się tym, bo jest czym? Jaka sama gra? I co mi się najbardziej w Wiedźminie spodobało, to też jest taka nutka poszukiwania, tam właśnie ogólnie nasze, nasze zadania dzielą się na zadania główne, zadania poboczne, zada zlecenia wiedźmińskie, gdzie przyjmujemy normalnie za pieniądze zlecenie, gdzie możemy się też potargować o, o zapłatę e oraz na poszukiwania, poszukiwania najczęściej poszukamy tak zwanych legendarnych rysztunków czyli naszego uzbrojenia wiedźmińskiego. Tak są osoby, które znają właśnie Wiedźmina, wie, że sam jakby Wiedźmin to jest zabójca portfolio, które jest tam od małego szkolony do tego przypoddawany zmianom, ale są różne szkoły. Szkoła Wilka, szkoła Niedźwiedzia, szkoła Kota i możemy właśnie z tych różnych szkół znajdować nasze pancerze, które są jakby najlepszymi w grze. I ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć co jest, mnie bardzo zaskoczyło, bo ja na przykład nigdy nie grałem w żadne karcianki. W Wiedźminie jakby dodatkowo jest zainstalowane, możemy z kaczmarzami z innymi osobami grać w grę która nazywa się Gwint. To jest gra karciana, która tam polega, że, no, mieszając nie chcę skolorować pokony przeciwnika swoją talią kart, gdzie możemy właśnie zdobywać nowe karty. I Gwint jest niesamowity. Nie jak na początku trochę to odrzuciło, bo zrozumiem, e, karcianka, nie, nie chce mi się, ale z kolei miałem tam taką presję, żeby te wszystkie questy porobić. Tam niektóre wymagały właśnie rozpoczęcia gry w Gwinta. I się przerodziło tak, że jeden, jeden dzień sam grałem tylko w Gwinta, żeby tam pokonać wszystko, aż dojść do samych bossów i ich pokonać. Więc ja, Wiedźmina, jakby z takiej perspektywy nie tyle co samej rozgrywki, co fabularnej. Wszystkim fanom, ale też nie fanom mogę polecić. Chociaż jak wcześniej osoby nie grały, nie czytały Wiedźmina, to polecałbym jednak w kolejności książki, gra, ewentualnie serial polski, to też można zobaczyć. I dopiero Wiedźmin 3, bo to jest gra, która jest jednym z najlepszych herpegów ostatnich lat, jeżeli nie najlepszym. Bije na głowę, na pewno pobije Falauta, 4, Skyrim'a, wszystkie... No nic, czekamy, co, co Redzi wymyślą może tak. na przyszłość. A za dwa lata film. A za dwa lata film, właśnie. Za... Okay. I to wykończyło naszą audycję Masz 3 Życia dzisiejszą. Słuchaliście właśnie audycję Masz 3 Życia przez ostatnią godzinę. Yy, zapraszamy jeszcze raz jak zwykle na naszego Facebooka. komu facebook kośnik Masz 3 Życia. Tak samo na kanał Podoba. na YouTube. Podobna ścieżka to zawsze ukośnik Masz 3 Życia. Bez polskich liter. No i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Byli z Wami Miłosz Szymczak. Kamil Mazur. Oraz Gosia Killer, która audycję realizowała. Dziękujemy Wam i zapraszamy Do już na za tydzień. Do Cześć. Cześć.